Wibracja 35. Miłość nie jest stracona. Jeżeli w naszym życiu brak jest miłości, szukamy jej. Wypatrujemy jej w przedmiotach, ludziach, a nawet doświadczeniach. Niestety, kiedy jej szukamy, nigdy jej nie znajdziemy. Kurs cudów określa miłość prostymi słowami, lecz mówi również, że znaleźć ją nie jest tak łatwo, twoim zadaniem nie jest szukać miłości. Jedynie znaleźć wszystkie bariery wewnętrzne separujące Cię od niej. Miłość jest zawsze obecna. Jest sednem Twojego istnienia. Kiedy odrzucimy wszelkie lęki, pozostanie czysta miłość. W głębinach Twojej istoty czeka na Ciebie bezwarunkowa miłość. Świat zewnętrzny przekonuje Cię, że w Twoim życiu brak jest tego uczucia, lecz wewnętrzny wmawia Ci co innego. Wibracja na dziś. Twoje wszystkie urazy, obawy i frustracje stanowią przeszkody na drodze miłości. Za każdym razem, kiedy poddajesz się tym negatywnym uczuciom, tracisz czas, który mógłbyś wykorzystać na doświadczanie miłości, na jaką zasługujesz. Dzisiaj odszukasz i usuniesz wszystkie blokady powstrzymujące miłość. Pomyśl teraz o wszystkich sytuacjach i ludziach, z którymi musisz naprawić stosunki. Aby móc przejść do kolejnego etapu, komu musisz wybaczyć, co ci nie służy, czy możesz o tym zapomnieć, na którym etapie życia możesz porzucić potrzebę odczucia, że masz we wszystkim rację, aby zaznać szczęścia. Oto modlitwa do dzisiejszej lekcji. Dziękuję ci, wszechświecie, za pomoc w dostrzeżeniu moich wewnętrznych barier blokujących miłość. Jestem chętny i gotowy by usunąć te blokady i zająć się swoimi głębszymi i prawdziwszymi aspektami. Poddaję się tobie. Tak zatem jest. Podziel się wibracją. Miłość jest zawsze prezentem. Dzisiaj przyjmę ten podarunek.